Zimowe opowieści Zofia Kossak Pierwsze dary Świętego Mikołaja Dom ubogiego symforiona kamieniarza stał przy głównym placu Myry, górującym wysoko nad płaskowzgórzem licejskim Poddali oddali błękitniało morze. Białe żagle, podobne motylom, skupiały się wokoło błyszczących w słońcu portowych ramion Andriaku, Plac był duży, nieustannie wypełniony tłumem ruchliwym i gwarnym. Wieczną radość dla oczu dziecięcych stanowiącym, przeto Prakseda, Sekundus i Abdon, nędzne potomstwo ubogiego Symforiona, przesiadywali całe dnie przed domem, sycąc oczy, by oszukać głód żołądka. Nagie ich ciałka wystalizną kości jaskrawo wyrażały zadawnioną biedę. Zapadłe głęboko oczy wspierały się porządliwie w nieosiągnięty nigdy przedmiot marzeń. Gorące placki miodne, maczane w oliwie grubego handlarza Gorgona, sąsiada. Gdy na cienkim trójzębie żelaznym rozdawał placki szczęśliwcom, mogącym zapłacić za nie ćwierć obola, oliwa kapała na gorącą blachę, przypalając się z sykiem. I rozkoszna woń dochodziła aż ku dzieciom, powodując łaskotanie w krzyżu i napływ śliny do wyschniętej girdyki. Tuż za gorgonem stara, jednooka sprzedawała gołębie. Powiązane za nóżki parami podlatywały w koło niej trzepocąc. Prócz gołębi handlowała też dziewczętami. Długie chwile trawiąc na szeptach z bogatą młodzieżą myreńską, do której szczerzyła bezębne krzywe usta. Wróżbiarz Talesus zapraszał ręką przechodniów do wnętrza zasnutej oponą izby, w której w smrodliwych ciemnościach ukazywał w wiadrze wody przyszłe losy. Rój much brzęczał opodal nad rozłożonym mięsiwem przed kramem rzeźnika. Psy bezpańskie, płowe wałęsały się między nogami przechodniów. Środkiem placu przelewał się ruchliwy tłum, pstro i barwnie przyodziany. Filozofowie w białych tunikach szli poważnie, rozmyślnie nie widząc przechodniów. Za nimi śpieszyli skryby. Nieraz zdarzało się, że na jednym końcu placu stawał na kamiennym podwyższeniu retor, na przeciwnym zaś sofista, do zupełnego schrypnięcia głosu starając się przekrzyczeć wzajemnie i przyciągnąć tłum do siebie. Podwiedzani przez rozbawionych słuchaczy kończyli nieraz dysputę pięściami. W dnie świąteczne przesuwały się wśród modłów procesje diakonów i pobożnych diakonis w długich zasłonach na twarzach. Czasem wstrząsał miastem żelazny krok Legii dążących z północy na południe albo ze wschodu na zachód. Rzemienne skóżnie strudziały były od śniegów lub popękane od gorących piasków, Drgały mocą stalowego leni kolana. Szczękały tarcze, władne wznieść Cezara, olśniewały w słońcu miecze zdolne powalić wybrańca. Przed zwartym ich wężem rozstępował się z dala tłum i gród zalegała cisza. Oni zaś szli mimo, nie spoglądając na boki, zapatrzeni w daleką swą drogę, we własną rzymską, nieodpartą moc. Gdy wieczór zapadał, do wygłodniałych dzieci powracał równie jak one wychudły ojciec z Symforion, cały dzień pracujący w kopalniach marmuru, w twardym trudzie zdobywający prawo do nędznego życia. Przynosił dzieciom garść fig i suchy placek jęczmienny, po czym układali się na spoczynek przed drzwiami niskiego domostwa. Plac zalegała cisza. Czerwone latarnie błyskały u drzwi winiarni gdy i one zgasły, maleńkie samotne światło ponad bazyliką, jak baczne oko czuwało nad uśpionym miastem. Każdy z mieszkańców, spojrzawszy w tę stronę, wiedział, że to płonie lampka zatlona ku czci Matki Bożej, przed której obrazem sędziwy biskup Myry, świętobliwy Epifanes, trawi dnie i noce na nieustannej modlitwie. Z dawna pacierzami jeno dzielił sobie czas, niewidomym od lat będąc. Wiekowy był biskup, złoża z trudem dźwigający się przy pomocy pilnych diakonów. Rozluźnione węzy starczego ciała z trudem przytrzymywały duszę, która lada dzień uleci. Uleciałaby już pewnie, gdyby nie troska, do ziemi wiążąca. Podzielają ją całe miasto. Nie masz biskupa następcy. Słusznie przypuszczają ludzie, że działają tu złe czary. Bo raz po raz diakoni i rada przywodzą przed starca kapłanów, co najprzedniejszych, najświątobliwszych, uczonych, prosząc, by ręce na którego z nich położył, następcą swoim mianując. Na próżno, bo bezsilnie opadają starcze dłonie. Do zmartwiałego ucha głosy tajemne, nieodparte szepcą. Nie tego naznaczysz. I próżno wypatruje starzec ślepe oczy, czekając na godniejszego. Stawali już przed nim z całej licji, ludzie godni wielkiego zaszczytu. I urażeni odeszli. Wrócił do swojej pustelni, uśmiechając się wyrozumiale nad starczym dziwactwem biskupa, świątobliwy Anachoreta Hierofanus. Odszedł uczony teolog Baladon. Lud szemrał niezadowolony. Lada dzień biskup zemrze i trzeba będzie chyba do dalekiej Aleksandrii słać, do tamtejszego kościoła. Skołotany serdecznie bolejący nad tym stanem rzeczy Epifanes czuwał nocami w modlitewnym wysiłku, daremnie starając się rozeznać, od kogo pochodził wiążący dłoń jego głos. Był to głos Boga? Nie byłże to o udręko. Głos demona? Wspierając utrudzone, rozeschłe ciało oklęcznik, modlił się starzec bezsenny. Z pięknego swego domu, na przeciwnym końcu placu, tuż przy domku kamieniarza stojącego, patrzył uparcie w światełko migocące w komnacie biskupa Mikołaj, syn Euzebiuszowy. Młody był, brzydki, i nieśmiały Dziwaczna nieśmiałość pętała go od dziecka niby sieć. Stronił od ludzi, których lękał się w cichym swym sercu. Bezpiecznym byłby i wolnym gdzieś na dalekiej pustyni. Los zaś uczynił go dziedzicem wielkiego majątku, z którym nie wiedział, co począć. Noce jego były bezsenne i nużące ciężką troską. Nie chciał bogactwa, a jakby je rozdać, nie wiedział. Nieśmiałość kliła mu wargi, gdy pragnął rozważnej porady starszyzny. Zawezwać ubogich? Niech biorą? Ścierpnął i skulił się w sobie na myśl, że ogłoszono by go dobroczyńcą i wyniesiono w triumfie na plac. Zbierała ochota rzucić wszystko i nocą ujść z domu, lecz wstrzymywała myśl o chciwym krewniaku, który przyjdzie, dom opuszczony zajmie i twardą dłonią zacięży nad niewolnikami. Udarował ich wolnością. Oni przed się padli mu do nóg, błagając, by im pozwolił zostać. I plątał się bezradnie wśród swych bezużytecznych dostatków, których podjąć i dobroczynnym potokiem międzyludzkość skierować nie umiał. Świt błysnął. Różowiąc góry, ranny wiew odświeżył skłataną głowę. Stroskany młody bogacz spojrzał z ganku w dół, gdzie kamieniarz symforion ziewał, powstając do pracy. Dzieci spały, nagie, skulone pod chłodem nocy, podobne do sinych trupków. Nagły ból ścisnął serce Mikołaja. Zaprawdę? Pomyślał. Wszystko na świecie jest lżejsze i do zniesienia łatwiejsze niż niedola małych dzieci. Współczującym okiem ogarnąć można każdy ból i pójść swoją drogą spokojnie, jedno niecierpienie dziecka. Człowiek dojrzały zna przyczynę i powody swego bólu. Człowiek dojrzały zapaśnikiem jest świadomym. Dzisiaj leży powalony, kto wie zaś, czy sam nie tłoczył przeciwnika wczoraj. Któż odgadnie, jaki odwet gotuje mu jutro? Lecz krzywda dziecka cięższa jest niż świat. Niewinne oczy zachodzące łzami z bolesnym zdziwieniem nad złem, palące są i niezapomniane jak wyrzut Boga samego. Niewinność Chrystusowa mieszka w drobnym ciałku, nie znającym grzechu ani jego przyczyny. Kto miłuje Chrystusa, miłować musi ponad wszystko inne dzieci. Przez nie dojdzie ku Niemu najłacniej. Biada życiu, które skrzywdzi małych. Szczęśliwy, kto krzywdę dziecinną nagrodzi. Stukot oddalających się śpiesznie sandałów obudził w nocy praksedę córkę Symforiona. Ciemna postać w naciągniętym głęboko kapturze mignęła w zdziwionych oczach dziewczynki. Odwróciła się na drugi bok, by zasnąć ponownie, gdy zapach bliski, nęcący poderwał ją na nogi. Instynktem głodnego zwierzęcia wyczuła jadło w pobliżu. Sięgnęła ręką. Znalazła. Ze zdławionym piskiem zdziwienia kopnęła w chude żebra braci. Na wpół przytomni ze snu rzucili się na nią, na zdobycz. Nie mówili nic. W mroku nocnym węchem i dotykiem raczej niż oczami rozpoznawali, zachwycając się spazmem rozkoszy. Z widzenia jedno znajome mięsiwo pieczone w szafranie, węgorze tłuste w oliwie i placki, Lepkie od miodu, wonne od korzeni. Jedli żarłocznie, pomrukując z rozkoszy, jak to czynią zwierzęta, aż gdy szczęki im ustały, a kałdunki po raz pierwszy w życiu stały się pełne i ciężkie, przebudzili śpiącego podal ojca. Ubogi kamieniarz, ostrożnym człowiekiem będąc, nie zadowolił się samym faktem radosnym. Nasyciwszy głód, zapragnął wiedzieć, skąd spadły dary nieznane. Lecz Prakseda nie umiała nic powiedzieć. Obudziła się, bo nieznajomy człowiek biegł przez plac. Poczuła placki, bo leżały tuż obok. Zatliwszy olejny kaganek, Symforion podjął ostrożnie resztę zapasów, by skryć je w izbie przed okiem zawistnych sąsiadów i radość odjęła mu mowę. Oto jeszcze lniana szatka, w sam raz dla Praksedy. I opończe ciepłe wielbłądzie dla chłopców. I woreczek dzwoniący, a w nim – Ach, ach, ach! – przyciskając go oburącz do piersi, nędzażdy dygotał jak liść. – Nie będą już nigdy głodni. – Ukląkł bijąc pokłony stwórcy, a także i bogom. Nie wiedział bowiem, kto mu ten dar zesłał. Dziękował więc we łzach Jezusowi i Jowiszowi zarazem, Najświętszej Pannie i Afrodycie. Naraz pomyślał, że niechymnie ukradziono kogoś w mieście i złodziej spłoszony zdobycz swą przy nich podrzucił. Wszakże dziewczyna uciekającego usłyszała. Zgarnął oburącz skarb, przenosząc go w głąb ciemnej nory zwanej domem, przekazując srogo dzieciom nic nikomu o zdarzeniu nie opowiadać, natomiast pilnie słuchać, gdy obwoływacz stratę ogłosi. Lecz obwoływacz nie ukazał się wcale na placu, na którym dwóch retorów potykało się na słowa od straży rannej do schyłku dnia. Aż słuchacze zakładający się o to, który przetrzyma, wodę im z winem podawali dla pokrzepienia. Ubogi dotychczas kamieniarz nie wiedział, co o tym myśleć. Nie wiedział również, że następnej zaraz nocy dzieci uboższego jeszcze niż on, Nazariusza, takiż sam skarb przy ubogim swoim posłaniu znalazły i że również jak on, ostrożny Nazariusz, zalecił dzieciom milczenie. Z kolei bogatym się obudziły i małe córki starszej Darii, wdowy niemocą ruszonej, potem Rustykus i Klemens, sieroty po Tymoteuszu Tragarzu. Wtedy przestano się już ukrywać i wieść huknęła wśród ludzi, że dobroczynny demon nawiedza miasto w nocy, rozdaje królewskie dary. Zapewne obdzieli z kolei wszystkich mieszkańców. Z radosnym wzruszeniem myśleli bogaci kupcy, jakie skarby tajemniczy gość musi zachowywać się dla nich, skoro tak hojnie obdziela nędzarzy niewartych spojrzenia. Kimże był? Aniołem? Demonem dobrym? Gdy nie kwapił się iść z darami pomiędzy bogaczy, gotowi go byli ogłosić duchem piekieł, czartem i dary na ogień skazać. Że znajdowały się jednak pomiędzy nimi misternie z drzewa lub kamienia rzeźbione wyobrażenia baranka albo gołębicy, musiano uznać niebiańskie pochodzenie dobroczyńcy. Tymczasem nie miała noc, by ktoś z ubogich dzieci mających obdarowanym nie został. W mieście nie mówiono już o niczym innym z grozą, zawiścią, uniesieniem i błogosławieństwem lub oczekiwaniem. Bądź co bądź podnosiło to ogromne znaczenie grodu. Myra dotychczas szczyciła się, że wylądował w niej kiedyś Paweł Starsu, apostoł narodów. A przejeżdżał cesarz Hadrian, obwożący po całym świecie frasobliwą, niespokojną duszę. Do tych odwiedzin przybywały nowe, nierównie wszakże znaczniejsze. Nikt dotąd nie widział tajemniczego przybysza. Zjawił się, gdzie się go nie spodziewano i rzuciwszy do wnętrza domu lub przed progiem tłumok z darami, znikał bez śladu. Niektórzy zaręczali, że widzieli świetlisty rąbek niknącej szaty i rozpoznawali archanioła Gabriela. Inni stwierdzali, że pojawieniu się geniusza towarzyszył nagły wicher, a wraz czar schodził na głowy mieszkańców, klejąc im oczy nieprzepartym snem. Więc grube przekupki, omijane dotychczas przez ducha, kiwały frasobliwie głowami, zapewniając, że nieczyste to muszą być moce. Wśród ogólnego zaciekawienia prawie niepostrzeżenie przechodziła inna sprawa. Zaszczytu miastu nieprzynosząca. Nieogadana ani roztrząśnięta, jak należało przez gawieć rynkową. Oto Mikołaj, syn Euzebiuszowy, po którym słusznie spodziewać się było można statku i pobożnej obyczajności, zostawszy dziedzicem niebyle majątku, zamknął się przed ludźmi, by wieść życie gorszące i haniebne. Co dzień wieczorem, opowiadali z żalem niewolnicy, młody pan wymykał się z domu, by wrócić dopiero o świcie. Przepadał bez wieści i darmo próbowano go śledzić. Pozornie niezręczny nabierał chytrości węża, gdy chodziło o zmylenie śladów. Raz wyzwoleńcowi imieniem Jonas udało się go dostrzec. W ciemnej opończej kapturze szczelnie nasuniętym na głowę wałęsał się po najgorszej odległej dzielnicy miasta. Czego tam szukał? Co więcej, starszy wyzwoleniec Teobaldus, zaufany nieboszczyka Mikołajowego ojca, zajrzał kiedyś ukradkiem do skarbca domowego i z przerażeniem zauważył w nim znaczny ubytek. Mikołaj trwonił fortunę z trudem zbieraną przez pobożnego, a zapobiegliwego Ełzebiusza. Niewątpliwie hołdował grzesznym miłostkom greckim przez kościół najsurowiej potępionym. Starsi mężowie starali się nakłonić Świętobliwego Epifanesa, by grzesznika do siebie zawezwał i z powagą biskupią poprawę życia nakazał. Lecz starzec, obojętny był na te namowy. Zali go kto na grzechu zdybał? zapytywał. Darmo było dzieciniałemu ślepcowi tłumaczyć, iż niepotrzebny jest widok grzechu samego, tam gdzie ogólne, niezbite o winie trwa przekonanie. Na koniec więc dawni przyjaciele i towarzysze nieboszczyka Eusebiusza, Marcus Ancilla, najbogatszy kupiec w mieście, zapalczywy Chrystofor, żeglarz i łagodny Lucjusz trzymający gospodę w Andriaku, zeszli się, by synowi przyjaciela sumienie roztrząsnąć. Dość długo stukali kołatką u wrót, zanim niewolnik otworzył i dostojników do atrium wprowadził. Markus trącił znacząco Chrystofora w bok i obaj smutnie pokiwali głowami, rozglądając się dokoła. Wykwintne niegdyś mieszkanie, wiało opuszczeniem. Na zapylonym marmurze tabliczek nie zapisywał się od dawien dawna żaden gość. Jedynie przed obrazem Najświętszej Dziewicy, umieszczonym w miejscu, gdzie pogańskimi czasy stał ołtarzyk bóstw domowych, płonęła lampka oliwna, jak dawniej. Na odgłos kroków odwrócili głowy. Mikołaj stał tam przed nimi, schylając się w kornym ukłonie. Nieśmiała jego twarz wyrażała najwyższe zakłopotanie. Szerokie usta uśmiechały się niepewnie, a z całej postawy bił lęk, nieczystego sumienia. Obrzucili go surowo badawczym wejrzeniem, siadając wygodnie na ławie. – Mikołaj, synu Euzebiuszowy – zagaił rzecz Markus Ancilla z powagą. – Jako przyjaciele ojca twojego pobożnej pamięci przyszliśmy cię spytać, co czynisz. – Zgorszenie miastu dajesz? – którego ścierpieć nie możemy. Przerwał porywczo Chrystofor. Zbawienie duszy narażając, westchnął Lucius, składając ręce na wydatnym brzuchu. Noce poza domem spędzasz, podjął surowo Ancilla. Majątek nikczemnie nie marnujesz. Nie po to ojciec twój zapobiegliwie go gromadził. Hańbisz się tajnej rozpuście oddajesz. Powiadają już, że z wiary święty odstąpił do pogańskich praktyk bezetnych należąc. Mikołaj potrząsnął głową przecząco. Oby tak nie było. Dokąd zatem chodzisz nocami? Gadaj nam zaraz, zaszczerze. szczerze. W imieniu gminy żądamy. A gdy oskarżony milczał uparcie, mnąc kraj sukni w drżących palcach, w sercu poważnych mężów wezbrał słuszny gniew. — Biada ci, nieszczęśniku, który w szpony szatanów popadłeś! — zagrzmiał Chrystofor. — Biada ci! Ratować będziemy twą duszę z wolą czy bez woli. Obaczysz! Wyszli wzburzeni, otrzepując na progu starany nie sandały. Mikołaj stał bez ruchu. Wyzwoleniec odprowadził ich do drzwi. — Nie tak nas tu kiedyś przejmowano! sapnął doń gniewnie Krzysztofor. Na taki żart nawet kropli wina nie podałeś symforionie. Nie mamy w domu dostojny panie, szepnął wyzwoleniec. Nie ma wina? Cóż podajecie do stołu? Ech, mleko kozie, westchnął sługa. Młody pan prześnymi plackami, figami i mlekiem żyje. A my z nim dokończył żałośnie. Słyszeliście, szlachetni przyjaciele, zagadnął zawrotami do towarzyszy Markus Ancyla. W nocy fortunę trwoni na rozpustę, w domu za się służbę głodzi. Czary to, pogańskie czary, te salijskie go zmamiły. Widziały praczki onegdaj podlegaju. Którę ku wybrzeżu schodzi, korowód owych czarownic przy miesiącu tańcy swoje sprawujących. Uchowaj Boże! Wzdrygnął się z lękiem Lucius. Na świętego, walentego męczennika w gaju? Toćże tam Mikołaja, w rzekomo wracającego z Andriatyku, widziano. Baczycie? Nie tylko dla pamięci cnotliwego Eusebiusza, lecz dla spokoju całego miasta, które za sprawą jednego apostaty, nawiedzone przez demony, być może należy swawolę Mikołaja Grzesznika ukrócić, stwierdził uroczyście Krystofor. Weszli do winiarni, gdzie znajomi z wartym kołem otaczali serwiliusza owocarza. Geniusz dobroczynny nawiedził jego dom tej nocy. Mała Lucilla zdążyła zobaczyć, gdy zniknął długi szmat barwnej materii. Dziecko jak to dziecko, upierało się, że była to sakwa z kwiecistego bławatu zeszyta, z której geniusz wytrząsnął swe dary, niewątpliwie zaś musiał to być kraj szaty lub skrzydła. Lecz trzej mężowie słuchali tego obojętnie. Co tam geniusz? Dotąd nie był u nich i u innych co najprzedniejszych. Nierównie więcej pochłaniała ich uwagę sprawa Mikołaja. Obiecali sobie roztoczyć baczny nadzór nad grzesznikiem. Jakoż w parę dni później już go wykryli, przemykającego się nocą pod ścianami. – Mikołaju, Mikołaju, stój! Słysząc zwołanie, porwał się uciekać. Skoczyli za nim. Wnet przyłączyli się do nich sąsiedzi, zwabieni hałasem. Mikołaj pędził jak jeleń, daremnie starając się zmylić pogoń w zawiłej plątaninie uliczek. Tłum, krzycząc i grożąc, biegł za nim. Gorliwsi kamieniami sięgali. Zbudziło się całe miasto. Równocześnie zaś, nie czuły z dawna nagwary zewnętrzne, w rozmyślaniach dusznych zatopiony sędziwy biskup Epifanes roztworzył szeroko w ciemność niewidome oczy. Wrzawa rozbudzonego miasta biła w okna, nie dochodząc doń. Daleki od całe światy, od wrzaskliwych ludzi z dołu uniósł się zasłuchany w głosy tajemne, boskie, z krawędzi świata dochodzące, których dźwięk tak jest odległy iż czterdzieści lat ciszy straszliwej pustyni zaledwie nieraz wystarczy, aby je uchem pochwycić. Nakaz. Tyle lat oczekiwany. Przyszedł nareszcie i bił weń rozkazująco, mocno, nieodparcie. Przyłożył dłonie do czoła, by uciszyć szum wypełniający suchą czaszkę, niby morską konchę i treść nakazu rozeznać. Zapragnął wstać i pójść, choć nie wiedział jeszcze dokąd. Nie było nikogo w pobliżu. Diakoni zbiegli w dół, zwabieni krzykiem na placu, przeto sam dźwignął z wysiłkiem z ciało. Drżącymi rękoma zmacał biskupie swe szaty. Włożył na głowę infułę. Podpierając się laską krzywulą, schodził po schodach, wiedziony czuciem nieomylnym. Głosy śpiewały wokoło i w nim. Rozeznawał je teraz wyraźnie. Ptaszęcym chórem dzwoniły. Naznacz go, naznacz go, naznacz go i spocznij rad. Szedł ciemną nawą kościoła, szczęśliwy, wyciągając w ciemności ramiona ku temu, kogo głos zwiastował. Nareszcie będzie mógł spocząć. Czuł już wieczną wiosnę duszy, ku której wyzwolić się osiągnie prawo. Odrzuci larwę cielesną starości, jak łachman przykry, zetlały. Zachwiał się nagle, bo człowiek uciekający upadł mu do nóg bezwładnie. Rozświergotały się głosy, rozjaśniła się twarz starca, niezbicie czując, iż Trzyma w ramionach następcę, nie pytał, kim był ów człowiek, ani skąd się wziął. Nie wiedział, że równocześnie wtargnął do kościoła groźny i wzburzony tłum. Blask pochodni rozświecał głęboką noc bazyliki. W tym świetle ujrzano starca, jak radosnymi rękami zdejmował z głowy infuę. Tyle lat na głowie ciążącą i wciskał na głowę zbiega z szyi krzyż, z ręki laskę pasterza krzywule. W gorączce szczęśliwej zsuwał z sękatego palca pierścień, drżącą ręką szukał dłoni, na którą ametyst nasunie. A ustroiwszy, odwrócił go twarzą ku wyjściu i wzniósł wysoko błogosławiące dłonie nad głową wybrańca. Nie słyszał gniewnego szemrania. Tłum zaskoczony nie chciał ustąpić bynajmniej, Omyłka świętobliwego ślepca była zbyt widoczna i gorsząca. Szacunek wstrzymywał. Rozsądek nakazywał przeciwdziałać rychło. Ruszono naprzód stanowczo. A w tejże chwili, w przytomny ze wstydu i przerażenia, Mikołaj upuścił zawiniątko kurczowo dotąd przy piersi trzymane. Upadło z szelestem na ziemię. Okrągłe placuszki z miodu Radość dzieci potoczyły się po stopniach aż pod nogi tłumu. – Sakwaginiusza! – wykrzyknęła ze zdumieniem mała Lucilla. – Córka owczarza. – Koniec!